Tutaj, a propos te, tych naszych dyskusji politycznych, e, powiem, bo chyba się nie zrozumieliśmy. E, w Stanach Zjednoczonych panuje system wielopartyjny, dokładnie taki sam jak u nas. E, natomiast tam są dwie partie: demokraci, liberałowie i u nas dokładnie zaczyna się to samo otworzyć. Czyli będą, jest system wielopartyjny, będą, będzie SLD, będzie tam PRO, będzie PIS i tak dalej. Natomiast wygrywać kto będzie. Albo PIS, albo PO i, tym, i tego typu organizacje. Dlaczego? Dlatego, że no tutaj te, jak się to u nas mówi prawicowe i liberalne poglądy, no jednak przeważają. Jednak ludzie chcą żyć. Normalnie jak ludzie. Ja nie chcę, żeby mi ktoś przeszkadzał w prowadzeniu biznesu. Ja nie chcę, że. Żeby... Ja chcę swoim pracownikom dobrze zapłacić. Tak? I nie chcę, żeby mi tutaj ktoś przyszedł nagle i powiedział, że mi konfiskuje mienie moje. Tak? Bo coś tam. Tak jak było za PRL. PRL tak? Czy nie? No leń, błagam Cię skądś z alkoholem, bo działa bardzo negatywnie na Twój poziom IQ. Co Ty pierdolisz? Kto kurwa konfiskuje majątki? Ja powiem Ci szczerze, za czasów rządu w SLD nie słyszałem o takich jajach, jakie były zapisy i dlatego takie pierdolenie o tym, jak, jak, jak to będzie wspaniale, jak pispo się będą zmieniać władzą tak niech kurwa dokumentnie, że... Chyba zostanę wyborcą, kurwa, nie wiem, Unii Polityki Realnej tylko po to, żeby, żeby pokazać tym skurwysynom, że, że jest jakaś inna alternatywa, coś co tutaj miałem jeszcze mówić, ale zdenerwowałem się tym twoim wcześniejszym wywodem, zostałem zbity z pantałyku i Mietek mnie tutaj dojedzie jak małą burą Dobra. Do... Dobra, Dobra jeszcze nie żalaj, kurwa, nad sobą jak mała dziwka, po pierwszym razie. Przede wszystkim to w Stanach e, są dwie wielkie partie. To są Republikanie i Demokraci. Demokraci rządzą w tej chwili, a Republikanie byli za prezydenta Busha. To tak e, gwoli ścis ścisłości panowie. Nie ma tam e, liberałów i demokratów, bo to jest to samo. E, dwa, że e, jestem ortodeksyjnym wyborcą PSR.